Jeszcze raz man, ej Kierubę jestem teraz na wolę, które będzie sobie tutaj właśnie, Jeszcze raz do tego bitu sobie pojadę Pojadę i pojadę. Pojadę pojadę pojadę pojadę, pojadę pojadę, pojadę, pojadę, pojadę do tego bitu Jeszcze raz, jeszcze raz, ej Pojad, Pojadę, pojadę, pojadę Pojadę do tego bitu, jeszcze raz Jeszcze raz na wspólnego Właśnie tutaj słyszycie to w głośnikach Pozdro na las dla całego Gdańska Słuchaj tego bo to jest fajna muza Zajebista więc pozdro, pozdro, pozdro Słuchaj teraz nie jestem Kozanostrom Ale pozdro dla Pipiego Ani Właśnie mam trochę tutaj na jebane wani Ale kochani moi mili pozdro dla Agi i Mytra Chociaż nie mam na sobie swytra Nie mam koszuli, nie mam koszuli Pozdro też dla jebanek tu żuli Choć jest sam, trochę, trochę alkoholikiem O was się tutaj, ale jadę, zjadę z tym, z moim silnikiem Ej, 4 kropka, ej. zero, słuchaj teraz Eje, pozdro, nie dla pozerów Chociaż zero to znaczy więcej Was się tutaj, eje, zaraz się przekręcę Ale pozdro, pozdro, pozdro la Marka zwodzi On nigdy tutaj nie zawodzi Pozdro, pozdro la Rainbow High. five dajcie z siebie, jak najwięcej potraficie jak naj, naj, naj, najbardziej to lubicie, bo słuchaj, teraz ja napierdalam przy tym bicie, bo chociaż trochę mam gruby głos, ale co tam napierdalam teraz, bo nie widzę tu sokoła, więc ej popatrz, popatrz na tu jak ja ci mówię to to ej sprawdź tu sprawdź ten bit, ej, sprawdź ten bit tu, napierdalam teraz i ja to słyszę znów, ja to słyszę znów, pozdro wielkie, pozdro wielkie, właśnie teraz ja nie jestem cukierkiem, ani żarty Tutaj szlokiem, ale Tutaj nie stoję za blokiem Pozdro, pozdro, pozdro dla składów Ej, właśnie tutaj nie mam żadnych Kurwa bałów, choć ludzie mówią Że ściemiam mną no to per. Ej, słuchaj, ja napierdalam szybko jak stoper Bo co się stanie, gdy się on wyłączy Gdy ktoś naciśnie stop Oj, będzie kurwa szok. Choć urlop nie jest w moim życiu dobry Słuchaj, teraz ja nie czuję tutaj dobry, bo dobre jakby mnie Ej, tutaj ukąsiła, to wiesz co by było To ona by się spierdoliła Ej, tutaj, właśnie z mego domu Słuchaj tego, bo to nie leci z gramofonu Bo to nie leci z gramofonu, nigdy nie G.R.O.B.S.O.N. Teraz nie na arenie, nie na arenie, oj nie oj nie Właśnie tutaj ej nie śmierdzi jedzenie, bo tu te słowa lecą, słowa lecą po obicie Słuchaj tego, bo ja teraz tutaj ćwiczę, ćwiczę sobie wolny, ćwiczę sobie wolny tu G.R.O.B.S.O.N. Oj oj znów, oj znów ten pedał, oj znów ten pedał Co kiedyś tam dwa lata ej dupę są sprzedał, i co się stało z nim ej, i co się stało z nim, zagubił się ten jest syn, chociaż ej chociaż ej, tak to jest, że kurde mówię do wszystkich ludzi w les niech jedna miłość tutaj się rozkwita, ej słuchaj teraz bo grubcą ty cię w domu, mi my wita, mym wita, ej witam, witam cię, ej dobrze wiesz ej słuchaj teraz, bo ja mówię do ciebie w kolejny raz, kolejny raz to mówię, bo z miłością nigdy w duszy mej się nie zgubię bo duszę mom, duszę mom wypełnia muzyka, słuchaj teraz, bo to tak cała moja klika, czuję to tak samo jak wy, no my Myślę, myślę, że to nigdzie nie prysznie. Jakby prysło, to byłoby bardzo źle. GRUB SON, by zawróć się na was wiesz Wiesz, to wiesz i czujesz ten rytm. Słuchaj teraz, ej, bo to ten beat. Tu ten bit tu leci, tu ten bit tu leci. Właśnie ta, ey, za okno moje zaraz wyleci. A one ci dalej, dalej, może na elektrownię, albo jeszcze dalej. Słuchaj właśnie teraz, bo tutaj skończył się, ej beat. Ale, ale ja jadę dalej. O wiesz to, mój człowieku. GRUB SON, Właśnie nie sprzedaje leków. u u